Serdecznie witam w podcaście nie tylko dla Orów, odcinek 558. I dla tych słuchaczy, którzy dobrze mnie znają, znają mnie od prawie 14 lat, jak nadaję, to dobrze wiedzą, że osoba bardzo mocno uczy się z Poznaniem, bo jestem rodowitym poznaniakiem i tą naszą poznajeckość, wielkopolskość bardzo, bardzo kultury. No i w tym sezonie będzie, myślę, kilka odcinków właśnie o Barze Poznańskim, Poznańskiej, o Poznaniu, no i o takich naszych lokalnych rzeczach. Ale ze względu na to, że mamy stulecie naszego pięknego państwa, stulecie wygranego powstania wielkopolskiego. I tak sobie pomyślałem, że przydałby się fajny, ciekawy, interesujący odcinek. Przed chwilą zresztą słyszeliśmy, e, stoję tutaj na Starym Rynku i, i słyszeliście, jak odpalał jakiś samochód, a to była ciężarówka pełna niemieckich komunistów. Tak, taka stara, fajna, e, kusząca e, ciężarówka. wiesz. Mm, I pełno ludzi w mundurach na pace z czerwonymi flagami z przodu dwóch ludzi na... Kierowca i tym obok. W każdym razie tak sobie pomyślałem, że dzisiaj właśnie taki odcinek e, schowałem się troszeczkę tutaj pod e, arkadami takimi, więc e, nie wieje, spokojnie. Aczkolwiek naprawdę dużo, dużo ludzi, co mnie bardzo, bardzo raduje. No i Cóż, powstanie wielkopolskie. My Polacy kochamy się w martyrologii, w grzebaniu, w, w starych rzeczach, w mówieniu, jakie to były powstania, którym, które były fajne, ale się nie udało i, i godziny w, i te sprawy. I... Nie, nie, nie, nie, nie. to nie to. To nie, w po, to nie w Poznaniu, to nie w Wielkopolsce. To nie tutaj. Tutaj jedynie słuszne klimaty. To klimaty pracy, pracy i cieszenia się z tego, co było. No i Muszę wam powiedzieć, że dzieje się mega, mega dużo w Związku z portami wielkopolskimi. Zatem lecimy, lecimy, lecimy. No i też jest ciekawa rzecz, bo na antenie Polskiego Radia tutaj z Poznania i Radia w Szczecinie, mam tutaj kontakty, ukazało się prawie dwugodzinne takie dokumentalne słuchowisko o tych wszystkich rzeczach i mam pozwolenie na 10 minut upublicznienia kilku rzeczy, więc pozwoliłem sobie właśnie w takiej gwarze poznańskiej odcinek Oj, tak pierwszy i myślę, że z odcinka ósmego coś na końcu e, też wrzucimy później, w każdym razie ci, którzy kochają e, Poznań, e, warę poznańską na pewno się ucieszą e, no bo bardzo ciekawie fajnie, sympatycznie tutaj w słuchowisku słychać jak ga, go, godamy po naszym więc e, tak to wszystko pa, pa. no i cóż nie zatrzymuję Was, dzisiaj może odcinek taki niezbyt ciekawy, ale dla mnie ważny no bo tak jak powiedziałem oprócz wygranego jednego Powstania Śląskiego, to Powstanie Wielkopolskie było przyczynkiem do tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Oczywiście, tak jak powiedziałem, martyloga jest naszą kochaną cechą Polaków, którą kochamy, lubimy i kochamy się w tym grzewać. A tutaj po prostu się cieszymy, że się udało i udało się w miarę bez większych kosztów, że tak powiem, ludzkich. Aczkolwiek możemy się a propos tego stwierdzenia troszeczkę kłócić. No ale... Poznań, Poznań, Poznań. To moje miasto rodzinne, kocham to miasto tak jak żadne inne i kocham was drodzy słuchacze, szczególnie Rafała Toborka, jego bardzo, bardzo kocham, ale taką miłością przyjaźnianą, nie taką męsko-męską, bo w tym kraju to podobno jest zabranione. Zatem lecimy, lecimy, nie gadam, bo się rozgadałem już prawie po 4 minuty minęły, więc małe promoski i troszkę po poznańsku będziemy godać. Lecimy, lecimy z podcastem i Dawidziński z ręki, ze Starego Rynku specjalnie dla Was będziemy. To tyle i do usłyszenia To podcast nie tylko dla orłów. Który chłopiec najładniejszy, ten do wojska idzie. Traci życie i kochankę Do domu nie przyjdzie Traci życie i kochankę Do domu nie przyjdzie Dalej chłopcy, wy cywile Wy mury Bo tu Niemcy na nas walą Jak te ciemne chmury Niemcy, Kilonia Połowa października 1918 roku. To on? Kto? No nie widzisz? Co tak te rączki trzyma dziwnie z no, Skuta jedna. Wojnę rozpętał, teraz sobie ancuk akurat nie przywdział. Bez hałby z czarnym gabronem. A pamiętasz, jak w Poznaniu Blubry opowiadał? Zamek cesarski otwierał. Twój brachol może i pamięta, ale ty szczą, rojber byłeś. Chodź to on, bo będzie poruta. Ja węz, węz, węz, węz, węz. Chłopcy rozmawiają o Wyrusiu Wilhelmie II. Tąknął Niemcy w wojnę światową. Pełny siebie arogancki symbol prusacki z łaski Bożej cesarz niemiecki król Prus margrabia brandenburski burgrabia norymberski hrabia Hohenzollern. Suweren i Wielki Książę Śląska oraz Hrabstwa Kłodzkiego, Wielki Książę Poznania, etc., etc. Zaliczał kolejne wpadki dyplomatyczne, wystawiając Niemców na pośmiewisko. W 1915 roku niemieccy generałowie odsunęli go od władzy wojskowej i jeszcze w 1940 roku liczył na powrót. Nie o ja pamiętam tego jego wizytę w Poznaniu, gdy otwierał zamek. Sesarz Niemiec, Wiluś, wysiadał z pięknie zdobionego wagonu przyjąć przysięgę wierności marynarze. Chciał ich wysłać na ostatnią bitwę morską z Anglią. Marynarze powiedzieli dosyć. Byliśmy tam i my, Negusy z Wielkopolski lewą rękę miał zniekształconą od urodzenia poddawano ją okrutnym zabiegom medycznym z użyciem prądu na wszystkich zdjęciach zobaczycie Wilhelma II z dłonią w kieszeni albo w ogóle nie zobaczycie jego ręki fotografowie odpowiednio ustawiali cesarza dzisiaj w związku z podcastem o powstaniu wielkopolskim mam kilka przemyśleń. Jednym z nich jest to, że w dobie jednej Europy, jednego narodu scalania się, bycia jednością, ja myślę, że jednak włączanie się w społeczności lokalne, działanie na, na podstawie, a może nie, na poziomie właśnie społeczności lokalnych ma sens. Nie ma co się wybijać i krzyczeć, że jest się innym gdzieś w Warszawce, w Parlamencie Europejskim czy gdzieś w Sejmie, bo wbrew pozorom, że słyszy wiele, to niewielu usłyszy, ale właśnie tutaj nasza poznańskość, nasza niepodległość, można by tak powiedzieć, Wielkopolska, ma sens. Uważam, że ma sens i od czasu powrotu już yy, troszkę działam właśnie w tej kwestii. Na razie Wam nie mogę za dużo powiedzieć, ale dzieje się, nie chcę być po prostu mieszkańcem anonimowym, gdzieś coś tutaj się dzieje, gdzieś coś się robi, gdzieś to wszystko się tworzy i mam nadzieję, że czasem pochwalę się Wam tym, co się dzieje, a wracając do Powstania Wielkopolskiego, mam nadzieję, że uda się porozmawiać z moim takim przeszywanym kuzynem, który jest w jednej z grup rekonstrukcyjnych. Zazwyczaj po stronie niemieckiej, czyli dostaje baty. Ale naprawdę jest jednym z prekursorów właśnie grup rekonstrukcyjnych tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce. I myślę, że będzie to bardzo ciekawy odcinek, jeśli się ukaże. Znaczy, jeśli się uda mi z Michałem spotkać. Na pewno mi się uda, ale nie wiem, czy będzie chciał pogadać. Myślę, że tak. W każdym razie w jednym z pierwszych odcinków Zrobiłem taki miszmasz tego, co się ukaże, ale jeszcze mam bardzo dużo rzeczy w głowie i myślę, że, że ten sezon będzie ciekawy, interesujący i wyjątkowy. Zresztą jak każdy sezon nie tylko dla Rów. Um, idę ulicą Paderewskiego na Plac Wolności, gdzie jest taka statyczna grupa rekonstrukcyjna, czyli y, są trzy samoloty, które Polacy zdobili na lotnisku Ławica, Fokery jest obóz z powstańców jest też pan policjant z gwizdkiem, jak słyszycie o, o, o o to chyba Adrian jedzie to chyba Adrian jedzie tak obstawa, muszę wam powiedzieć wczoraj jadąc samochodem widziałem piękny transportowy, ogromny samolot C-17 bodajże który wiózł, tak myślę, wszystkie właśnie o limuzyny, właśnie widzę jakieś audice, różne inne potwory, wiózł wszystkie limuzyny opancerzone i inne rzeczy na lotnisko Ławica i pewnie wyładowali i dzisiaj Adrian tymi samochodami jeździł, więc jest grubo. Muszę wam powiedzieć, że stulecie powstania wielkopolskiego naprawdę mocno, Tutaj na Poznaniakach e, się odbiło. I tak jak wspomniałem, e, z rynku na Plac Wolności jest 5 minut pieszo. E, I są tu dwie, może nie konkurujące, imprezy, ale dwie ciekawe e, z tej samej serii, aczkolwiek inne uroczystości, bo tam jest bardziej e, atakują, szczelają się różne kosmosy. A tutaj na Placu Wolności e, jest bardziej statycznie. Jak już powiedziałem, samoloty, e, pikniki. E, wojskowe, takie, jak to się mówi e, no, obo, obóz wojskowy cały, taki z, z lat dwudziestych i bieg był i koncert dzisiaj jest jakiś wielki, Edzia będzie kurniak śpiewała o Poznaniu, mój piękny, piękny Poznaniu kocham Cię bardzo, kocham nad życie e, nie, to chyba nie ona śpiewała to, to Edyta Geppert śpiewała że kocham Cię życie nad życie i te sprawy. Nie, idzie coś tam innego zawsze będziesz śpiewać. W każdym razie em, wchodzimy na Plac Wolności. E, dużo biegaczy jest. Był dzisiaj bieg świąteczny poznański. E, 16 tysięcy ludzi biegło w poznańskim biegu. E, zresztą Poznań jest bardzo biegowy. Bardzo tutaj jest bardzo dużo zielonych terenów wokół Poznania i w zasadzie w samym centrum. I tak jak jeżdżę po Poznaniu samochodem, tak ciągle coś gdzieś budują i się zastanawiam właśnie... E, że wciąż jest miejsce na nowe rzeczy. Że wciąż y, tu jakąś plombę, tu jakiś nowy budynek, tu jakieś coś ciekawego się dzieje. Zatem y, Poznań znaczy, dużo się tutaj dzieje. Dlatego też m.in. opuściłem Dublin, bo tam się niewiele działo, tam się mało działo i y, no i tyle, tak myślę. O konkurencja polskie radio. Polskie radio, y, samoloty. Stoją. Zobaczmy samoloty i posłuchajmy co się dzieje na zewnątrz. Ale prosimy, prosimy o jedną rzecz, o rozsądek. pysk, bo nas wsadzą. Dobra, dobra, dobra, dobra. To ty, ty, ty, ty sobie śpiewaj, a ja pójdę zjeść gorącej kaszy albo szakówek z smaloszkiem. I piwem? Morzem, piwa. Utopimy się w piwku. A to jak, idziesz? A kto się tutaj tak wydziela? Polacy? Kiloni? ludzie, my was nie wykarmimy wszystkich. Dziś już z dwóch dostało od nas po chleba ze smalcem. O. Was, was, to trzeba będzie przenocować. Jakby <giby> to Helmut widział, to by się wściekł, by mnie chyba poćwiartował. Pani kochana, zlituj się nad nami. Od trzech dni nic w pysku nie mieliśmy. Jak psy idziemy, ręki śmierdzą, szajby dostać można, ale leromy się na tych girach. No, a kto idzie, to idzie. A kto pełznie, to pełznie. Dobra, dobra. Szarujcie, panowie, generałowie. Wstawaj. Raz. Proszę teraz o powstanie, zdjęcie tam, jeśli to możliwe. I zaśpiewajmy, jak co roku, wspólnie chętność w sobie. Cztery zbro. Jaką przepinkę? Cześć? Magnes. Magnesik? Magnes, a tu ma bardzo Przypinkę. To przy i ile razem? 15. Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś, mówi takie coś. Nie tylko dla Orłów. Jako delegat Komitetu Narodowego Polskiego, szczęśliwy jestem, że znalazł dla niego takie uznanie. Jako człowiek czuję się szczęśliwy, że tworzyć mogę w tej chwili domowym życiem. Takie, Ignacy. Paderewski w Poznaniu. Serdecznie witam w kolejnym wejściu. I muszę wam powiedzieć, że to co się dzieje w Poznaniu jest po pierwsze bardzo wzruszające, po drugie bardzo budujące i po trzecie bardzo symboliczne, bo oczywiście możemy powiedzieć, o dzisiaj z Rafałem Toborkiem o tym rozmawiałem, pozdrawiam go serdecznie, że oczywiście powstanie warszawskie było ważne, było... Może i potrzebne, ale czasami lepiej żyć, tak mi się wydaje, chociaż moje słowa mogą być bluźniercze, czasami lepiej żyć w niewoli i potem się wyswobodzić i dokonać mądrych ruchów, by nazwijmy to delikatnie odebrać swoje, niż być tablicą na cmentarzu. Więc nasze powstanie wielkopolskie, zwycięskie, jedno z niewielu polskich, było, było bardzo ważne. Było bardzo ważne i było bardzo ważne. Dlaczego? To pewnie doczytacie gdzieś w internecie. Ja nie będę wam tutaj przybliżał historii. W każdym razie chcę wam powiedzieć o poznaniakach dzisiaj, bo naprawdę nie przebrane tłumy ludzi. Większość e, ubrana albo przeozdobiona w barwy poznańskie, w jakieś takie kotyliony, w jakieś stążeczki, w jakieś rzeczy poznańskie. I naprawdę jestem zbudowany tym, co tu się w mieście dzieje. Mnóstwo ludzi, mnóstwo grup rekonstrukcyjnych, mnóstwo eventów wszelkiego typu, bo naprawdę to, co się dzieje, to, jak ludzie reagują, to jest taka mega, mega pozytywna emocja. Naprawdę nasza poznańskość, wielkopolskość jest tutaj bardzo mocno podkreślana i, i naprawdę mamy się z czego cieszyć, bo to, jak już wspomniałem, było wygrane w powstanie i chociaż były straty, chociaż były ofiary, chociaż była krew, to naprawdę to wszystko zapoczątkowało bardzo dużo w naszej historii polskiej. No i cóż, tak jak powiedziałem, Dużo się w Poznaniu dzieje przez ten weekend, przez ten e, czas poświąteczny. Dzisiaj był Adrian oraz, e, jak to mówią, Pinokio. E, przyjechali, pojechali, pohałasowali, zatrasowali całe miasto. E, ja od mojego domu do pomnika Powstańcy Wielkopolskiej mam jakieś 500 metrów, ale już pod moim, pod moim kamienicą e, była ochrona. Nie wiem, czego oni się tak boją, ale... Tak bywa. To jest Poznań, tutaj jest spokojnie, tutaj jest inaczej, tutaj jest e, lokalnie, tutaj jest e, po naszymu i nie ma co się za dużo bać. Idę w tłumie teraz ludzi za e, Niemcami, chyba będzie jakaś walka, chyba coś się będzie działo, będą wybuchy. Słyszeliście, zaczęliśmy podcast od... E, słyszeliście, nie widzieliście, ale przepiękna... E, przepiękna inscenizacja e, Wielki, taki stary samochód wojenny e, Z Niemcami chyba na górze e, No i dzieje się, dzieje się w Poznaniu I naprawdę jestem dumny z tego, że jestem Poznaniakiem, Wielkopolaninem I bardzo jestem dumny Tutaj bez, bez, bez przekory i fałszywej skromności Że przez te 13-14 lat W zasadzie podcastu nie tylko dla rów krzewie, tą poznańskość i gwarę i poznańskie klimaty i różne inne takie rzeczy, które przypominają nie tylko mi, ale także ludziom, którzy słuchają, że to pomimo tego, jak już wspomniałem, że podcast narodził się w obcym kraju w Irlandii, to wciąż jest podcastem z Poznania. I tą poznańskość gdzieś tam zawsze krzewiliśmy, tak jak wspomniałem, czy podcastem na szagę Bartka i Doroty, czy innymi poznańskimi elementami, które, które były w, naszym, w, naszym, w naszych podcastach przez te 14 lat. Nie wiem, co się teraz będzie działo. Nasi mają Niemców na muszkach, Niemcy uciekają, naprawdę dużo, dużo, dużo się dzieje. No i cóż, kończymy to wejście. Dzisiaj taki właśnie specjalny odcinek, specjalnie na 27 grudnia, specjalnie na, jak to się mówi? Powstanie tylko polskie. Gdy Niemiec pił nam w twarz, mi dzieci, nam Germanii, orężny w stanie chufiec nasz, duch będzie nam hetłani. Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty rok. Głosów użyczyli. Wojciech Halwach jako Józef Dow. Naprawdę